Minęła ósma, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności. Jedynki Maria Furdena i Paweł Zieliński. Pierwsze obwieszczenie ma być opublikowane dziś, jutro. Spodziewane są obniżki na stacjach. Rządowy pakiet ustaw CPN wszedł w życie. Polskie patrole w Libanie tymczasowo ograniczone to reakcja dowództwa na incydent, w którym ranny został żołnierz 12 Brygady Zmechanizowanej. Kleszcze są aktywne cały rok i mogą zarażać groźną chorobą, przypominają o tym lekarze w Dniu Świadomości Kleszczowego Zapalenia Mózgu. Jutro spodziewane są obniżki cen paliw na stacjach benzynowych. Rządowy pakiet paliwowy wszedł w życie. Zakłada obniżkę akcyzy i podatku VAT na paliwa. Wprowadza także mechanizm ustalania ceny maksymalnej. Pierwsze obwieszczenie w tej sprawie ma być dziś opublikowane. Państwo wzięło na siebie koszty obniżki cen paliw, tak mówi minister energii Miłosz Motyka. Nie może dochodzić do sytuacji, w której my obniżamy dochody budżetu państwa albo zwiększamy wpływy, a z drugiej strony obywatele tego wpływu nie widzą na stacjach, bo po drodze mamy szereg pośredników, którzy na tym mechanizmie zarabiają. Po to cena maksymalna. Więc kto zyskuje? Odbiorcy. Kto jest ze stroną, która musi dźwigać koszty? Budżet państwa. Reakcja rządu na kryzys paliwowy jest spóźniona, mówił w radiowej jedynce Wojciech Skurkiewicz, z Prawa i Sprawiedliwości. Za chwilę mamy święta i widzimy jakie są ceny na stacjach benzynowych. To będzie miało również w perspektywie dni i tygodni przełożenie na ceny transportu, żywności, bo to też jedno z drugim jest powiązane. Rząd przewiduje, że dzięki wprowadzonym rozwiązaniom jeszcze przed świętami paliwa będą tańsze o złodówkę i 20 groszy na litrze. Do tematu wrócimy w sygnałach dnia o 8.15. Gościem jedynki będzie Janusz. Cichoń z Koalicji Obywatelskiej. Bezpieczeństwo żołnierzy i pracowników polskich kontyngentów wojskowych pozostaje najwyższym priorytetem. Takie zapewnienie płynie z dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych po wczorajszym incydencie na południu Libanu. Patrol polskich żołnierzy natknął się na minę Pułapkę. Jeden z nich został lekko ranny. W związku z sytuacją czasowo wstrzymano patrole polskiego kontyngentu. Ta sytuacja sprawiła, że dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych zdecydowało się na ograniczenie polskich patroli do czasu wyjaśnienia sprawy wybuchu miny Pułapki. Rzecznik Dorsz podpułkownik Jacek Goryszewski tłumaczył, że priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa polskich żołnierzy. Dopóki nie zostanie wyjaśniony incydent dokładnie i nie sprawdzone nasze rejony przemieszczania, to na tę chwilę są wstrzymane te patrole. Wszyscy żołnierze biorący udział w patrolu zostali objęci wsparciem psychologicznym Krzysztof Kuczyński, polskie radio. Kilka godzin po tym incydencie w południowym Libanie doszło do tragedii. W wyniku ataku rakietowego zginął indonezyjski żołnierz, kolejny został ranny. Pochodzenie pocisku nie jest. Jest na razie znanem Udział w konferencji amerykańskich konserwatystów SIPAC w Dallas, wizyta w fabryce samolotów F-35 w Fort Worth oraz spotkanie z Polonią. Prezydent Karol Nawrocki zakończył wizytę w Stanach Zjednoczonych. Podczas wystąpienia na konferencji SIPAC Karol Nawrocki przestrzegał przed zagrożeniem ze strony Rosji i bronił sojuszu NATO. Zapewnił, że Polska chce pozostać w Unii Europejskiej, ale krytykował politykę energetyczną, migracyjną i biurokrację Brukseli. Karol Nawrocki spędził w Dallas dwa dni. Swoją wizytę w Teksasie rozpoczął od Fort Worth i fabryki F-35. O inwestycjach w wojsko prezydent mówił później podczas konferencji SIPAC. Partnerstwo to nie tylko słowa, to czyny. Wierzymy w sojusz z Ameryką, ale wierzymy również w NATO. Zgadzam się, że Europa musi wydawać więcej. Europa musi wziąć na siebie większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. W Polsce to rozumiemy. Z polsko-amerykańskiej współpracy, a przede wszystkim z kontaktów z teksańskim przemysłem, zadowoleni są Polonusi zamieszkujący ten region. Drugiego dnia wizyty prezydent odznaczył dziewięcioro z nich za popularyzowanie polskiej tradycji i kultury. Z Dallas, Agata Król, Polskie Radio. To są aktualności jedynki. Kleszcze są aktywne cały rok i mogą przenosić zapalenie mózgu. Ostrzegają przed tym organizatorzy kampanii Nie igraj z kleszczem, zaszczep się. Profesor Joanna Zajchowska z Białostockiego Uniwersytetu Medycznego podkreśla, że przeciwko chorobom, które przenoszą pajęczaki jest skuteczna szczepionka. To są trzy dawki. Pierwsze dwie dawki to jest szczepienie podstawowe w odstępie do trzech miesięcy od pierwszej dawki. To jest ten schemat podstawowy od ukończonego pierwszego roku życia. Dzieci warto szczepić, dlatego że u dzieci ten przebieg może być nierozpoznany. Okazją do przypominania o konsekwencjach ugryzienia pajęczaków jest przypadający dziś Ogólnopolski Dzień Świadomości Kleszczowego Zapalenia Mózgu. Na w aktualnościach jeszcze przypomnienie. Został miesiąc na rozliczenie się z fiskusem za ubiegły rok. Termin mija 30 kwietnia. W usłudze Twój Epit złożono już prawie 5,5 miliona deklaracji za ubiegły rok. Ten sposób rozliczenia z fiskusem chwali rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska. Usługa Twoje PIT to przede wszystkim wygoda i szybkość, ponieważ w usłudze już mamy wstępnie przygotowane zeznanie. Wystarczy je zweryfikować bądź zmodyfikować chociażby odpowiednie ulgi, odliczenia. I przypominamy także o możliwości przekazania 1,5% podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Polscy piłkarze zagrają jutro w Sztokholmie ze Szwecją w meczu decydującym o awansie na tegoroczne Mistrzostwa Świata. O rywalu mówi obrońca Tomasz Kędziora. No Wiadomo, jest to mecz wyjazdowy, więc gramy z klasową drużyną, więc mają dobrych zawodników, ale tak samo my, my jesteśmy dobrą drużyną i mamy naprawdę dobrych zawodników, czy w obronie, czy w ataku, czy w bramce, więc spodziewam się trudnego meczu, bo to jest finał Baraży o Mistrzostwa Świata. Trzeba tak do tego podejść, jako dla nas finałowy mecz w tym roku. Początek jutrzejszego meczu o 20.45, a tuż po 20.00 rozpocznie się piłkarskie studio na naszej antenie. Zwycięzca na mundialu w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie zagra w grupie F z Holandią, Japonią i Tunezją. Siatkarki BKS-u Bielsko-Biała awansowały do półfinału Mistrzostw Polski. Bielszczanki po raz drugi pokonały EKS. tym razem w Łodzi 3 do 0, mówi Libero BKS-u Adrianna Adamek. W najważniej... W tym momencie i jesteśmy w najlepszej czwórce w Polsce. Możemy się cieszyć się z tego super wyniku 3-0. O finał BKS rywalizować będzie z broniącym tytułu Dewelopresem Rzeszów. W męskich rozgrywkach niespodzianka w pierwszym ćwierćfinałowym meczu warty zawiercie z, z, z Ksą Kędzierzyn-Koźle. Gospodarze przegrali 2-3. Drugie spotkanie w tej parze w Lany Poniedziałek w Kędzierzynie-Koźlu. Jeszcze wracamy do wczorajszych wydarzeń w Planicy, gdzie Kamil Stoch zakończył sportową karierę. O swoim koledze, nie tylko ze skoczni narciarski, mówi Piotr Żyła. My razem też do klasy chodzili, do, do szkoły, no. Równo 20 lat temu byliśmy tutaj z Kamilem pierwszy raz na lotach, nie? Imponował mi przez całą swoją karierę i tak naprawdę nie widziałem nigdy bardziej pracowitego i ambitnego gościa. Nawet jak nie szło gdzieś tam, coś było nie tak, się popatrzyło na Kamila, a on ciężko cały czas pracuje i, i tak wydaje daje z siebie wszystko. I tak patrzyłeś, kurde, no trzeba cisnąć, trzeba cisnąć I takim po prostu jest człowiekiem ambitnym. Ponownie o sporcie w czterech porach roku o 10.30. Na program zaprasza jego sponsor dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cere. Na program zaprasza jego sponsor ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Pogoda. To będzie pochmurny dzień z niewielkimi tylko przejaśnieniami. Na wschodzie może padać deszcz, na zachodzie możliwe są burze i opady grupy śnieżnej. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 do 9 stopni, w centrum trochę cieplej od 10 do 12. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a ciśnienie cały czas spada. Na barometrach w Warszawie teraz 1001 1 hektopaskali. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek, kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cere.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 Przeceny na Święta w Media Ekspert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i znwarki. w super niskich cenach. Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć, ale jeśli są uciążliwe to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu, Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarma. Big Deal, Multi Deal. Potężne okazje na Wielkanoc. Tylko jutro kapsułki Finish Quantum 60 sztuk 1 plus 1 gratis. 30 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. To jedyne 50 groszy za kapsułkę. Najniższa cena sprzedowniszki 60 zł. Więcej okazji? Zrób zakupy i zgarnij voucher 10 zł na kolejne. Szczegóły na deals.pl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 Jak Wielkanoc, to w dobrej cenie z Carrefourem. Tylko dziś złap świąteczną okazję. Wszystkie klocki Lego w ofercie drugi produkt 40% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Więcej na carrefour.pl. Carrefour. Wielkanoc cieszy bardziej. Aniu,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 To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Reklama Polskie Radio Jedynka Prawie 12 minut po godzinie 8. To jest polski Radio, program pierwszy i sygnał dnia. Trzecia godzina naszej porannej audycji. Daniel Wydrych, kłaniam się, zapraszam powoli Polskie Radio. Program pierwszy jest 14 minut po godzinie 8. Sygnały dnia. Poniedziałkowe sygnały, bo to poniedziałek, 30 dzień marca, 89 dzień roku, 2026, do końca tegoż 276 dni. Słońce wzeszło o 6.16, zajdzie 6 minut po godzinie 19. Dzień potrwa 12 godzin i 51 minut. I będzie krótszy od najdłuższego o 3 godziny i 56 minut, a dłuższy od najkrótszego jednocześnie o 5 godzin i minut 9. Imieniny obchodzą Amadea, Amadeusz, Amalia, Amelia, Aniela, Częstobor, Dobromir, Jan, Joachim, Kwiryn, Kwiryna, Leonard, Lutobor, Mamertyn, Mamertyna, Piotr i Zozym. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. Jest 15 po 8, Karol Surówka i nasz kolejny gość. Rozmowa dnia. W sygnałach dnia podróżujemy dziś po Polsce. Wcześniej byliśmy w Radomiu, a teraz łączymy się z Olsztynem. Tam jest Janusz Cichoń, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry bardzo. Czy za wszystkie wysokie ceny na stacjach i w sklepach y, politycznie zapłaci koalicja? Nie, płacimy tak naprawdę y, my, y, polscy kierowcy, y, także polska gospodarka. A... No wina, trudno wskazać winnego tak na dobrą sprawę, ale sytuacja na Bliskim Wschodzie jest y, dramatyczna. Toczy się tam wojna y, i ona y, odbija się na cenach y, paliw na rynkach światowych. Czyli wina Donalda Trumpa. No, jakbyśmy szukali przyczyn, y, to pewnie no, trzeba było, byłoby to analizować nieco głębiej. No, niemniej jednak y, wojna przedłużająca się wygląda na to, no, wywołała taki efekt. Czyli otoczyny. każda strona sporu politycznego w Polsce wini jakiegoś Donalda. Wy Donalda my Trumpa, natomiast, my, Donalda, natomiast, Tuska. my natomiast próbujemy łagodzić skutki tego, co dzieje się na tych rynkach w taki oto sposób, że państwo rezygnuje z części swoich dochodów bo obniża akcyzę do minimum, a akcyza w całości stanowi dochód budżetu państwa z niej. Z kolei finansujemy ważne z punktu widzenia obywateli zadania. Obniżamy także stawkę VAT-u z 23 do 8%. I to też jest rezygnacja z dochodów. W sumie to jest miliard mld miesięcznie jeśli chodzi o skutki dla budżetu państwa. Nawet no do 2 powinno... miliardów miesięcznie, tak wyliczę dzisiaj na pierwszej stronie Rzeczpospolita, to oznacza w nas kwartał od 19 do 24 miliardów złotych, przepraszam, to w skali roku. do 24 miliardów złotych straty, czy polski no może budżet być może sobie mniej na to lub pozwolić? Więcej, mniej lub więcej, w zależności od tego jak będą się w dalszym ciągu kształtowały ceny, jaka będzie sytuacja na rynkach międzynarodowych i po ile paliwa będziemy kupować. A jeżeli ten czym, konflikt będzie się przedłużał? to zakupami może być coraz trudniej. Jeżeli konflikt no. będzie się przedłużał, mamy budżet obciążony em, kredytami, mamy budżet obciążony wydatkami na obronność. Tutaj jeszcze jedno uszczuplenie. Może mniejsze niż inne em, tarcze osłonowe z przeszłości, ale nadal duże. To jest naprawdę duży ubytek w dochodach, w dochodach państwa, no, Niemniej jednak sytuacja jest nadzwyczajna, dlatego że te ceny paliw no, mają istotne znaczenie nie tylko dla naszych kieszeni, ale też bezpośrednio tylko i wyłącznie na stacjach paliw, ale skutkuje to też przecież zmianami cen w całej gospodarce i ograniczeniem jej konkurencyjności. No, te konsekwencje są znacznie szersze niż to, co widzimy na stacjach paliw. Znaczy te konsekwencje i tak nie przyjdą. Jeżeli ten konflikt będzie trwał, jeżeli cieśnina Ormus będzie nadal zablokowana, jeżeli nadal bombardowane będą platformy naftowe i gazowe w Iranie i państwach sąsiedzkich, czy to jest tak, że i tak ta obniżka zostanie w cudzysłowie zjedzona przez kolejne podwyżki na światowych rynkach? No Tak niestety może być. No, niemniej jednak ten ruch po stronie rządu no, istotnie ograniczy nasze wydatki i wpływ na gospodarkę tego, co się z tym wszystkim wiąże. No, na razie czekamy na to co będzie się działo tam mamy do czynienia z dużą zmiennością zapowiedzi Donalda Trumpa z jednej strony deklaracje irańczyków po drugiej stronie mamy dzisiejszy komunikat prezydenta Trumpa, że porozumienie jest w zasięgu ręki, ale nie jest to pierwszy tego typu no, komunikat. Do tego się nikt nie przywiązuje, bo porozumienie rynki, to... rynki i z Rosją było w zasięgu ręki, i z Iranem jest w zasięgu ręki. Rynki nie zareagowały pozytywnie, mamy dla ciągu wzrosty, przy czym nie są one już tak wysokie, jak to było w pierwszych dniach tego konfliktu. Dzisiaj to jest 108, jeśli chodzi o Brent, ropę Brent na, na giełdach światowych, 108 dolarów i w, WTI, jeśli dobrze kojarzę, około 100 100 dolarów. No to jest zdecydowanie wyżej pośle, niż na... było. To oznacza, że te ceny no, zaczynają, są wysokie i na, na, na krótką przynajmniej metę nie widać tego, żebyśmy mogli no, wycofać poprawy nie się będzie. z tego wsparcia. A panie pośle, jak długo nasz budżet jest w stanie funkcjonować z tym uszczupleniem? Na razie mówimy o trzech miesiącach. Taka jest perspektywa czasowa tej obniżki. To może być przedłużany, jasne. ale jak długo nasz bardzo obciążony i tak budżet może e, funkcjonować z e, uszczupleniem w wysokości do 24 miliardów rocznie. Myślę, że to będzie wymagało jednak szukania innych dochodów z jednej strony, z drugiej także, także oszczędności. Także oszczędności. No mamy decyzję y, pana, prezydenta, która zablokowała nam dochody w paru przypadkach. Myślę, że do niektórych rozwiązań być może trzeba będzie wrócić. Myślę, że mówi pan proszę o na, krótką na alkohol, metę, na o której na krótką, tak którą pan w przyszłości apelował i zresztą też mówił o tym, że być może rząd sięgnie po, po, dwy, po, źródło, po pieniądze z tego źródła bez ustawy. Czy ten pomysł wróci w tej sytuacji? No Nie da się tego zrealizować bez ustawy. Natomiast na tym etapie, na krótką metę szukać raczej musimy oszczędności. Jeśli chodzi o rozwiązania podatkowe, to raczej mówimy o perspektywie e, przyszłego roku. Ewentualnie wrócimy do kwestii związanych z akcyzą chociażby. Gdzie jeszcze można szukać oszczędności? Czyli rozumiem, że będziecie z prezydentem rozmawiali o tym, żeby jednak akcyzę na alkohol podnieść, bo w obliczu tego kryzysu to jest mniej pilny wydatek niż paliwo. A gdzieś jeszcze? poddajmy ministrowi finansów okazję do tego, żeby zrobił przegląd wydatków. Ja myślę, że głównie szukać trzeba po tej stronie jednak czyli racjonalizacja wydatków, szukanie oszczędności. Na pewno na krótką metę, na dłuższą metę. To jest kwestia no, pewnej strategii także, którą e, przygotowuje minister finansów. Nie chce, nie chce wchodzić w jego buty. Alkohol, cukier? Może? Tytoń? Myślę, że tak. To są te, te, te, te towary i te, te sfery, w których tych dodatkowych dochodów powinniśmy moim zdaniem szukać. Bo z takim czystym uszczupleniem, jak to, o którym mówiłem na dłuższą metę nie damy radę. Musimy znaleźć inne źródła. Musimy szukać źródeł dochodów. Wrócę jeszcze do samego paliwa, samej obniż obniżki. P opozycja przekonuje, że to po pierwsze za późno, a po drugie że teraz dzieje się to za wolno. To znaczy mamy podpis prezydenta i cały czas na stacjach zmiany nie widać. No, zmianę zobaczymy pewnie jutro. To wynika z tego, że zastosowaliśmy mechanizm zabezpieczający nas przed tym, żeby ten ubytek w dochodach państwa trafił rzeczywiście do kieszeni polskich kierowców, a nie do tych, którzy wykorzystają sytuację takiego niekontrolowanego wzrostu. A nasz poprzedni Stąd... gość, senator nie PiS, Wojciech tego, było... przekonuje, że Orlen wykorzystał tę sytuację, że w weekend doszło do podwyżek w hurtowych cenach diesla. Doszło do podwyżek w cenach diesla i także benzyny, jeśli chodzi o ceny hurtowe, ale to jest następstwo tego, co dzieje się na rynkach światowych i tego, że kupujemy coraz Orlen kupuje, importerzy kupują coraz drożej. Monitorować będziemy tą sytuację z jednej strony, z drugiej ustaliliśmy także formułę tych cen minimalnych, które mają zabezpieczyć nas przed tym, że to, ten wydatek, czy uszczuplenie po stronie państwa konsumowany będzie przez tych, którzy mają z, tych, z tego korzystać, a nie przez y, y, firmy, które chcą wykorzystać okazję. A czy ten... Wcześniej tego typu rozwiązań zabezpieczających nie było i było w związku z tym stosunkowo łatwo przeprowadzić ten proces. No ale no zajmuje w, w gruncie rzeczy jeden dzień, bo w piątek podpisał pan prezydent ustawę. My ją nawiasem mówiąc w ekspresowym tempie przeprocedowaliśmy przez Sejm i, i Senat. No tempo jest no moim zdaniem no niepowtarzalne, niepowtarzalne, bardzo wysokie. Co do decyzji rządu o zaproponowaniu tych zmian, no to wrócić trzeba do tego, co się działo na tych rynkach. Deklaracji Donalda Trumpa i niepewności yy, bardzo dużej, co do tego, jak to będzie wyglądało. Jeżeli skoczyły chodzi o tempo ceny, legislacji one było... skoczyły, skoczyły ceny do 120 euro za e, e, dolarów za baryłkę, po czym no, spadły do 90 paru. Dzisiaj już wiemy, że że y, spaść, y, spadać bardziej ich w krótkim okresie czasu nie będą, stąd y, nasza reakcja. Jeszcze krótko na koniec, czy te, to ekspresowe tempo nie dało się wdrożyć wcześniej? Opozycja przekonuje, że Polacy stracili łącznie 2 miliardy złotych na tym, że przez te tygodnie od ataku Izraela i USA na Iran to obniżka paliw nie została wdrożona. Że nie, nie no, stało trudno się to od sobie lasu. wyobrazić, że następnego dnia powinniśmy ją wprowadzać. Mówię jeszcze jeszcze raz, powtórzę, ceny rosły, potem spadały deklaracje, że konflikt zakończy się jutro. My, słyszeliśmy yy, wielokrotnie. Yy, Uznaliśmy, że decyzję no, trzeba podejmować jednak roztropnie, z, z poprzedzać ją pewną analizą i projekcjami wiarygodnymi co do, co do tego, jak będą się kształtowały ceny na rynkach światowych. I wtedy reakcja, i to reakcja taka, która e, rzeczywiście pozwoli odczuć, e, będzie odczuwalna, i będzie łagodziła skutki tego, co Ale się to dzieje to... Na, rynkach, na rynkach światowych tym, do których adresujemy tak naprawdę tą pomoc. A na stacjach powinno być to widoczne. Jutro powiedział nasz gość Janusz Cichoń, poseł Koalicji Obywatelskiej, ale to nie koniec naszej rozmowy, bo przychodzimy na portal YouTube Polskiego Radia. 27 po 8. 1. To jest radio. Jak zawsze polecamy kolejne komentarze w radiowej jedynce o 1635 w ekspresie jedynki. Naszym gościem będzie Marek Sawicki z PSL. inside my face will never bleed, love, love, every time you try to fix me, I know you never find that missing piece, when you cry and say you miss me, I'll lie and tell you that I'll never leave. I'm Polski Radio, program pierwszy i sygnał dnia, no i ten poniedziałek, który jest początkiem wielkiego tygodnia, czyli święta tuż, tuż, tuż, tuż. czaszuczoraz, czaszu, czaszu, mniej krótsza bomba, tak mówią, proszę pana, y mhm. podział obowiązków. Rozmawialiśmy na ten temat dzisiaj. To, no, tak. tak. Dobrze jest mieć, jeśli się jest w związku, dobrze jest mieć taki podział obowiązków, prawda? A to w ogóle najlepiej jest jak bez podziału i bez przypominania się to dzieje, tak naturalnie. Zresztą się tak nie da, proszę pana. Oczywiście, że się da. Nie da się. Odkurzam, wynoszę wszystkie śmieci, sprzątam łazienkę, toaletę, wszystkie pokoje. Żona tak naprawdę robi te wszystkie cudne smakułyki. Żona pewnie lepiej gotuje. Znaczy, tego nie powiedziałem. Oh. O! No, no no zdarza się nam się czasem po prostu powiedzieć coś, po prostu potem... Za dużo. Tak, za dużo. I to poszło w świat. Tak, i poszło w świat, no. Nie, nie 700 potrzeby. tysięcy osób usłyszało. Właśnie, tak, tak. I się znaczy, zamiast ugryźć w język, no... no. Następnym A. razem, myślę, <laughs> <głos> Że tych wypieków może być mniej. 8:31 Po wolności, Paweł Zieliński. Jutro spodziewane są obniżki cen paliw na stacjach benzynowych rządowy pakiet paliwowy wszedł w życie. Zakłada obniżkę akcyzy i podatku VAT na paliwa oraz wprowadza mechanizm ustalania ceny maksymalnej. Janusz Cichoń z koalicji obywatelskiej przyznał w jedynce, że to będzie miało wpływ na budżet. Myślę, że to będzie wymagało jednak szukania innych dochodów z jednej strony, z drugiej także oszczędności. Polski kontyngent wojskowy w Libanie wstrzymuje swoje patrole. To po incydencie, do którego doszło na południu kraju, patrol natknął się na minę pułapkę. Jeden z żołnierzy został lekko ranny. Dopóki nie zostanie wyjaśniony incydent dokładnie, to na tę chwilę są wstrzymane te patrole. Sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego wciąż czeka na zaprzysiężenie. Zgodnie z zapowiedziami otoczenia prezydenta, Karol Nawrocki ma w tym tygodniu zdecydować o swoich działaniach w tej sprawie. Jeśli nie odbierze przysięgi, ślubowanie może zostać złożone w formie notarialnej. To jeden ze scenariuszy rządowego planu B. Co nie jest zakazane, jest absolutnie dozwolone. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili gang narkotykowy z województwa warmińsko-mazurskiego. Zatrzymano 11 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Przestępcy działali głównie w Ełku, Orzyszu, Gierzycku i Mikołajkach. Grozi im do 18 lat więzienia. Kleszcze są aktywne cały rok i mogą przenosić kleszczowe zapalenie mózgu. Alarmują organizatorzy kampanii. Nie igraj z kleszczem, zaszczep się. Dzieci warto szczepić, dlatego że u dzieci ten przebieg może być nierozpoznany, natomiast wiemy o konsekwencjach. Na okazję do przypominania o konsekwencjach jest przypadający dziś ogólnopolski Dzień Świadomości Kleszczowego Zapalenia Mózgu. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o dziewiątej. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Pogoda. No niektórzy mogli być zaskoczeni tym, tym, co zobaczyli w weekend, bo sobota nawet 20 stopni miejscami. No i po tym, po tym ciepłym weekendzie mamy poniedziałek przeważnie pochmurny. Co nas czeka w ciągu dnia? O tym synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz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 Maksymalna temperatura w, w ciągu najbliższych dni wyniesie od 5 do 11, 12 stopni. Przez kilka następnych dni nie będzie większych zmian, bo do piątku nie więcej niż 13. Nieco cieplej, bo do 15 będzie w święta wielkanocne, ale większe ocieplenie przyjdzie dopiero kilka dni. Po Wielkanocy wtedy temperatura wzrośnie nawet do 20 stopni. W kolejnych dniach, tak za dwa tygodnie po 10 kwietnia przyjdzie lekkie ochłodzenie i ma być od 12 do 18 stopni. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Reklama. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne, nieprzespane noce.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 Zakupy, powrót ze szkoły, wizyta u lekarza. Co dzieci mogą robić same, a kiedy potrzebna jest zgoda dorosłych? Co mówi prawo? Ekspert w studiu i przy telefonie odpowie na wszystkie pytania i wątpliwości. Powiemy też, jak pomóc potrzebującym przed Wielkanocą i odkryjemy zaskakujące zwyczaje kur. Czekam na Państwa od dziewiątej. Dziś, w czterech porach roku, Sława Bieńczycka. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. I sygnał dnia w radiowej jedynce za 24 minuty godzina dziewiąta. Poranny trening szarych komórek czas już teraz. Najwyższy ostatnio w piątek pytałem państwa o film Oscarowy o Ojca Chrzestrnego. No to wyjątkowe dzieło. Dziś też będzie pytanie o film i to Oscarowy i to film, który przeszedł do historii, bo zgarnął tak zwaną Wielką Piątkę. Czyli zdobył statuetki w pięciu najważniejszych kategoriach. Czyli tak, najlepszy film, najlepszy reżyser, najlepszy aktor pierwszoplanowy, najlepsza aktorka pierwszoplanowa i jeszcze najlepszy scenariusz adaptowany. Ten ostatni Oscar, najlepszy scenariusz adaptowany, jest podpowiedzią, że na podstawie książki powstał ten film. Powiem szczerze, czytałem, świetna książka, ale film zdaje się chyba lepszy. Jeszcze jedna Podpowiedź, nie wiem, czy tak to można traktować, ale to będzie fragment. <coughs> Tylko przepraszam za język, bo to był zwiazdun z narazem w języku niemieckim. Sind sie leicht aus der Fassung zu bringen? Noch nichts. Er hält sie drei Tage lang am Leben, dann erschießt er die Opfer, häutet sie ab und wirft sie in ein fließendes Gewässer. Eine junge FBI-Agentin ist ihm auf den Fersen. Sie hat ungeheure körperliche Kraft. Proszę o tytuł tego filmu. To jeszcze jedna podpowiedź, szanowni państwo. Aktor pierwszoplanowy występował w pewnym momencie w masce, ale to nie był film kostiumowy. 22 139 22 02. Stoję na drodze Nie widzi mnie tu nikt Po lewej stronie Leży samotny kij Podnoszę głowę Nade mną rzędy chmur Słońce horyzont Na sznurku ciągnie w dół Ze smyczy każdą męczącą mnie myśl. Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia. Jeszcze jeden głos w sprawie podziału przedświątecznych obowiązków. Dzień dobry. Panie redaktorze, Danielu, ja dzwonię w sprawie podziału obowiązków. I tu się pochwalę jedną rzeczą. Ja oczywiście jestem na okresem świątecznym menedżerem do spraw płaskich powierzchni. To chyba każdy facet tak ma. Natomiast mam specjalną misję. Ponieważ żyję w dobrych relacjach z panią Moniką i z panią Kasią w sklepie mięsnym. to ja jestem oddelegowany do tego, żeby na polecenie żony u nich nabyć przepyszną i przepiękną karkówkę oraz schab do dalszej obróbki. I to rzeczywiście robię od wielu lat. Tam z tymi paniami jestem zaprzyjaźniony i żona nie ma nic przeciwko temu. Po prostu idę oficjalnie do pani Kasi i do pani Moniki i to wszystko jest z namaszczeniem. Czyli pan Piotr nabywa drugą kupną karkówkę, w sensie mięsa. Tak jest. Mhm. Mi A... też to się zdarza. Mhm. A pan też jest tym menedżerem? Ja jestem konserwatorem powierzchni płaskich, Płaski. e, myję też okna, to też powierzchnia płaska. No zdecydowanie tak. Słyszał pan, że są takie automaty do mycia okien? No ja mam taki. Znaczy to nie jest automat, taka myjka. Yy. Nie proszę pana, nie? Nie, nie, nie, nie. To się zostawia samo na szybie, to się wsysa po prostu tak? Ojej. i samo wędruje po szybie. Rzeczy. Nie wiem czy ja bym zaufał takiemu samo, takiej myjce, samomyjce. Myjka samomyjka. 8.43. Polityka w skrócie Jacka Czarneckiego. No i będzie kilka pytań, to najważniejsze, właśnie ceny paliw. Pytanie od kiedy? No rząd tego co mówi to, że od jutra ma być taniej tak w stacjach, czyli się sprawdziło to o czym rozmawialiśmy w polityce w skrócie przed tygodniem, że jeszcze przed świętami będzie taniej. No i pytanie kto manipuluje cenami oraz po co tak naprawdę prezydent Nawrocki pojechał do Stanów? O tym w wielkim skrócie, w polityce w skrócie. Tak zaczniemy od tego, kto manipuluje cenami, bo kandydat na kandydata na premiera zamienia PiS, czyli poseł Czarnek twierdzi, że to Orlen manipuluje cenami. Użył nawet konkretnej liczby. Wczoraj y, na konferencji prasowej na jednej ze stacji y, Orlenu mówił, że y, niby rząd zapowiadał obniżkę cen paliw, a tu nagle w ciągu ostatnich dwóch dni y, ceny hurtowe diesla poszły w górę o 300 zł. I tutaj to on właśnie manipuluje. To on manipuluje, nie Orlen. Nie mówi całej prawdy, bo ceny hurtowe są w ciągłym ruchu, zależą od cen na światowych rynkach czy od kursu dolara. Wczoraj w dniu wygłaszanych oskarżeń cena wynosiła 7014 zł za metr sześcienny, a 26 marca, czyli w czwartek, rzeczywiście ekodizel kosztował o 265 zł taniej. Ale uwaga, bo tu jest właśnie ta manipulacja, bo 24 marca ekodizel był o 100 30 zł droższy niż w sobotę. E, tak manipuluje kandydat na kandydata e, na premiera. E, dane, o których mówię, pochodzą z oficjalnej strony Orlenu i zakładają e, z zakładki archiwum e, cen paliw. Dodam, że dziś eko diesel znowu staniał o 253 zł w porównaniu z sobotą. Yy, no i ja, tak jak mówiliśmy, tak minister Motyka zapowiada, że ceny tań, mniejsze na, na y, stacjach paliw powinniśmy zobaczyć już jutro, już od jutra, bo to pewnie będzie jakiś proces. Yy, no zobaczymy, jak to pójdzie. Zastanawialiśmy się w ostatni piątek w polityce w, w skrócie, kiedy prezydent podpisze tę ustawę. Wiemy, że podpisał ją już w samolocie. Podpisał w samolocie. Ja z, y, powiększyłem sobie nawet zegarek prezydenta. Ten, ten zegarek wskazywał 15.30, czyli po wejściu do samolotu, jeszcze chyba przed odlotem, podpisał tą ustawę i yy, ona poszła w ruch. A prezydent leciał za oceanem, by wziąć udział w, konfer w konferencji SIPAC. Co my wiemy o udziale? Yy, no właśnie, yy, zastanawiamy się po co prezydent pojechał na tą e, konferencję. Y, SIPAK to jest taka y, prawa strona amerykańskiej prawicy. Y, byli na tej konferencji na przykład kaznodzieje głoszący, że prezydent Trump jest politykiem mającym stawienictwo Jezusa Chrystusa. Y, był syn Szacha Iranu, Rezy Pachlawiego, y, który w Iranie nie ma żadnych wpływów. Był skazany za malwersacje finansowe. Były współpracownik prezydenta Trumpa, miliarder Steve Bannon. Y, czy kilku byłych przywódców państw, tak jak była premier Wielkiej Brytanii, Lee która zasłynęła tym, że była najkrócej rządzącą w historii Zjednoczonego Królestwa, bo 44 dni. I w tym dość egzotycznym towarzystwie był Karol Nawrocki i on był najwyższym, najbardziej, no, najbardziej znaczącym gościem tej konferencji. Bo prezydent był prezydent jedynym... Trump był? No właśnie. Bo nie było ani prezydenta Trumpa, nie było nawet jego zastępcy Jay Diwansa, ani szefa dyplomacji Marco Rubio. Oni wszyscy wymówili się wojną w Iranie. No więc trudno powiedzieć po co tam prezydent pojechał, żeby, co, żeby przemówić do tych 200 osób, które tam były na sali. A może pojechał po to, żeby sobie zrobić zdjęcie w F-35. Jedynka. To jest radio. No to więcej pewnie odpowiedzi na, na te pytania w środę, w polityce w skrócie. No pewnie tak. Zapraszamy. Sprawdzimy stację. Radio, Program pierwszy i sygnały dnia i poranny trening Szarych Komórek. Pytaliśmy Państwa o film Oscarowy. W ubiegły piątek był to Ojciec Wczesny, a dziś film, który przeszedł do historii, bo jako jeden z nielicznych są tylko takie trzy filmy, szanowni Państwo. W tym ten, który zdobył tak zwaną Wielką Piątkę. Statuetki w pięciu najważniejszych kategoriach. Podpowiedzią miał być zwiastun w języku niemieckim. O, klare, Das Schweigen der Lämmer. Dzień dobry, milczenie obiet, powtarzam milczenie obiet. Czy to może milczenie obiet? W rzeczy samej liczenie owiec yy, Działo się to 34 lata temu Film Jonathana Dima yy, W roli mm, główne, W rolach głównych w zasadzie Bo i to pierwszoplanowa to Judy Foster i Anthony Hopkins Ja podpowiadałem Genialne Państwu, role. że tak, tak, tak, że, yy, że Ten aktor pierwszoplanowy Zagrał w pewnym momencie w masce Ale to nie był film kostiumowy Wiemy, To był jeden czemu, z niewielu filmów Na którym naprawdę w kinie się bałam się. Naprawdę, pamiętam do dziś te mhm. emocje tak, tak, to tak było. No właśnie, 34 lata temu film Milczenie Owiec zdobył 5 Oscarów, w tym ten najważniejszy dla najważniejszego, najlepszego filmu. Sława Bieńczycka, dzień dobry. A Mamy taki tydzień, że będą sobie państwo trochę żartopliwie, trochę serio zadawać pytania, co było pierwsze, kura czy jajo. To u nas w czterech porach roku, w tym tygodniu w ogóle będzie i sporo o jajach i sporo o kurach. No właśnie, dzisiaj zaczynamy od kur kolorowych. A co było pierwsze? A, no to właśnie, no. A kim, Podyskutujemy. A z kim to spróbujemy a to słuchaj, Kura przyjdzie dzisiaj do nas, uh -huh. wiesz? Będzie dzisiaj u nas kura, tak. I nie tylko zresztą. Jeszcze jedno zwierzę się pojawi, ale tak zupełnie serio to dzisiaj też będzie o prawie. I o tym, co dzieci mogą, a czego nie mogą i kiedy musi być dorosły przy nich. O. Uh -huh. A pociągiem, kiedy samo dziecko a może... A windą? Windą też? No, no 12 lat, no... No takie niektóre rzeczy wydają mi się mocno nieżyciowe, no. I także chyba naprawdę nie, z tą winą to chyba mało kto przestrzega. To mnie to jest szósta klasa, więc myślę, że naprawdę dzieci z pierwszej i z trzeciej spokojnie same windą jeżdżą. No na przykład, no. no dobrze, windą jeszcze a mogę dziecko... A z być... jak Aha, jest? Właśnie. A, no właśnie. No. Więc to wszystko dzisiaj u nas. I będzie ekspert? Będzie, i będzie nawet dużo prawny. Będzie odpowiadał na państwa tak. pytania. Już teraz polecamy cztery pory roku po dziewiątej, a do dziewiątej osiem minut. Polskie Radio. Danie do wydrych. Do usłyszenia. I see you e radio jedynka reklama pani. Kalu, jakie pan ma plany na święta? Najpierw idę po nowy sprzęt do Media Expert, a później ci go odkuzić, panie zrobić, ugotować, upieć i z kawką sobie przed nowym telewizorem odpocząć. Przeceny na święta w Media Expert, Na przykład ekspres automatyczny Siemens, spyszna mleczna kawa, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2899 zł. Teraz za 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Gwarancja dostawy przed świętami. Media Expert.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 Złap wielkanocne okazje w Chibo, tylko do poniedziałku aż 20% rabatu przy zakupach za 99 zł. Oferta obejmuje produkty z kategorii moda, akcesoria, dekoracje, kawy i kapsułki. Zapraszamy do sklepów Chibo i na Cibopl.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 W Carrefourze na Wielkanoc szykuje się dokładka Kiełbasa biała surowa Sokołów 500 gramów 4,99 Za opakowanie przy zakupie dwóch Oferta ważna do 4 kwietnia Cena przed obniżką 11,99 Carrefour Wielkanoc smakuje lepiej Reklama Radio Kierowców Patryk Bedliński, zapraszam. Spowolniony jest ruch na drodze S6 na odcinku Trójmiejskiej Obwodnicy z Gdańska do Gdyni. Zwalniamy między węzłem Osowa a węzłem Wielki Kack. Jednocześnie poprawia się sytuacja na jezdni w przeciwnym kierunku, czyli na trasie do Łodzi. Zakończyły się utrudnienia między węzłami Gdynia, Chważno i Wielki Kack oraz w okolicy portu w Gdyni. Na a tymczasem w Małopolskim spowolnienia na wysokości Podłęża, czyli na trasie z Bochni do Krakowa, a także zwalniamy pod samym Krakowem. Ruch jest spowolniony w kierunku Katowic od Łagiewnik do Tyńca, ale także w stronę Rzeszowa. Tutaj zwalniamy zwłaszcza między Balicami a Tyńcem. Korek napotkamy jadąc S8 między Piotrkowem Trybunetem a Tomaszowem Mazowieckim w okolicach Wolborza. Według nawigacji to dwa kilometry za toru w miejscu prac drogowców. Korek mamy na dojeździe z Kalwarii Zebrzydowskiej do Zakopianki przed Głogoczowem w Krzywaczce. Korkuje się trasa ze Skomielnej Białej do Wadowic w Makowie Podhalańskim. A tu chodzi o drogę 28. Dojazdy do Warszawy również ze spowolnieniami. Między innymi ten od północy, czyli przez Łomianki na Siótemce, ale także od południa przez Piaseczno. Jeszcze przed Piasecznem hamujemy jadąc z góry Kalwarii 79, no a potem już Międzypiaseczne ma stolicą także spowolnienia. Na S2, na południowej obwodnicy Warszawy, ruch jest spowolniony zwłaszcza między Ursynowem a Lotniskiem w obydwu kierunkach. Aleja Prymasa Tysiąclecia zatłoczona zwłaszcza w kierunku z północy na południe, czyli od drogi S8 do alej Jerozolimskich. Same Aleje Jerozolimskie także nie gwarantują o tej porze płynnego wjazdu do Warszawy. To jeżeli dojeżdżają Państwo od strony chociażby Raszyna Janek do centrum stolicy. No i jest ósemka, most Grota Roweckiego. Tutaj też spowolnienie w kierunku zachodnim.